Radio Paranormalium i Portal Infra przedstawiają Seans spirytystyczny Dekłady o spirytyzmie Tomasza Grabarczyka Witam wszystkich słuchaczy. Nazywam się Tomasz Grabarczyk i jestem spirytystą. W programie Sen spirytystyczny Wykłady o Spirityzmie będę poruszać tematy związane ze światem duchów oraz filozofią spirytystyczną i punktem widzenia na wiele różnych spraw. Dziś zajmiemy się medialnością zwierząt, czyli powiem, czy zwierzęta mogą być mediami czy nie, a jeśli nie, to tak naprawdę na czym polega ta medialność. Otóż zwierzęta nie mogą być mediami w pojęciu takim, w jakim są nimi ludzie, czyli nie mogą one pośredniczyć w przekazywaniu komunikatów, czy pisząc, czy mówiąc, czy cokolwiek, ponieważ po prostu nie potrafią one tego robić. Medialność u zwierząt ogranicza się do tego, że są one w stanie postrzegać duchy. O czym tutaj mówię? Otóż dla przykładu, jakiś zwierzę, na przykład pies, nagle staje w miejscu i zaczyna warczeć bez wyraźnego powodu. Na przykład zaczyna sobie warczyć na ścianę. To jest trochę dziwne, no bo właśnie nie ma żadnego powodu, dla którego mógłby on się jakoś denerwować i w tym przypadku możemy podejrzewać, że między nim a tą ścianą jest jakiś duch lub też grupa duchów, które, których to dane zwierzę nie zna, więc po prostu się boi, ponieważ nie jest w stanie rozróżnić, czy ta istota, która przed nim stoi, tak naprawdę istnieje czy nie istnieje, czyli czy tu naprawdę stoi czy nie. Zresztą tak samo jak u zwykle u ludzi w przypadku mediów widzących po prostu nie jest w stanie rozróżnić czy dany duch jest człowiekiem czy też duchem. Te bardziej doświadczone media są w stanie to rozróżnić. Z kolei inna możliwość jest taka, że na przykład ten pieszy tam, wiadomo, inne zwierzę nagle zaczyna się cieszyć. Nie wiadomo z jakiego powodu znowu patrzy się na tą ścianę i się zaczyna cieszyć. I w tym przypadku możemy podejrzewać, że pomiędzy tym psem a ścianą jest jakiś duch osoby, którą to wieże znało. Na przykład poprzedni właściciel umarł teraz się zamanifestował w tym miejscu, więc zwierzę go poznaje i się automatycznie zaczyna cieszyć. Innym przykładem są na przykład konie, które to nagle stają w miejscu i nie chcą iść do przodu czy się cofnąć, bądź też stają dęba jak przed jakąś niewidzialną przeszkodą. W tych sytuacjach Również bardzo prawdopodobne jest to, że po prostu mamy do czynienia z jakimś duchem, którego to nie widzi jeździec, natomiast zwierzę już tak. Na koniec dam tutaj przykład poruszony w Księdze Mediów, Alana Kardeka. Jest to przykład z Biblii. Cały tekst można znaleźć w Księdze Liczb. To jest rozdział 22, wersy 21-33. Opisana tam jest sytuacja, w której to występuje ośnica, balaam i anioł. Sytuacja polega na tym, że że ta oślica w pewnym momencie staje w miejscu i nie chce się poruszyć. I widzi ona na drodze anioła z mieczem. Z kolei Balaam, który to jest jeźdźcem, nie rozumie w ogóle sytuacji, dlaczego ta oślica miałaby stanąć w miejscu, więc bije ją, by po prostu szła dalej. Jednak ona właśnie odmawia, bo widzi tego anioła, którego się boi. Aż w końcu owy anioł ukazuje się Balaamowi i ten w tym momencie rozumie całą sytuację. Tutaj właśnie jest przykład tego, że duch, jako że anioły są właśnie duchami, najpierw pokazuje się zwierzęciu, a następnie człowiekowi. I to by było na tyle, jeśli chodzi o medialność u zwierząt. Był to ósmy odcinek z audycji Mediumizm. Jeśli ktoś chciałby znaleźć jakieś więcej informacji, to można je znaleźć na stronie www.spirityzm.pl oraz na forum spiritystycznym www.forumspirityzm.pl Jednocześnie polecam.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 Jeśli ktoś chciałby się ze mną skontaktować, zadać mi jakieś pytanie, to proszę pisać na adres tomasz.grabarczyk.spirityzm.gmail.com. W następnym odcinku będę mówił o medialności u dzieci, a na koniec cytat Joanny De Angelis, pisan ręką Divaldo Franco. Gdy zazdrość, żal czy buntowniczość szukają w tobie schronienia, módl się o to, byś zrozumiał to, że inni, tak jak ty, są uczniami w szkole życia. Bądź cierpliwy, bądź delikatny, wybaczaj innym błędy i pomagaj im w odnalezieniu samych siebie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Produkcja i realizacja Portal Infra